Kwartet Bartoka grał w Wigmore Hall nowojorski Brentano Quartet. Dziękuję za uwagę, Joanna Grotkowska. Jest godzina 15. Płyto mania. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Zaglądam do planu na najbliższą godzinę i widzę, że dziś będzie bardzo różnorodnie. Nowe nagrania pieśni Franciszka Schuberta w rolach głównych Sandrin Pio i Samuel Hasselhorn. Koncerty Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu solistów i zespołu Laptit Band pod dyrekcją Zygiswalda Keikena. Ksenia Sidorowa, estońska orkiestra festiwalowa i Pawo Jarwi, czyli muzyka na akordeon i orkiestrę. Oraz nowy album naszego pianisty Szymona Neringa z kompozycjami Karola Szymanowskiego. Zapraszam, otwieramy płytomanie. Aleksander Laskowski. Witam cię, Jacku. Dzień dobry Państwu. To mamy dla Państwa dziś dwie płyty z pieśniami Franciszka Schuberta, Sandrine Pio i Samuel Hasselhorn. Rozpocznijmy chronologicznie, bo Sandrine Pio opublikowała swoją płytę jeszcze pod koniec roku 2025. Quintet Imaginaire. Taki nosi tytuł ten album wytwórni Alfa. Jak należy to rozumieć? Myślę, że to jest śmierć kobieta. W takim wolnym przekładzie. W wolnym przekładzie. Wyimaginowany kwintet, bo nie istnieje taki kwintet, tylko mamy do czynienia z pieśniami Franciszka Schuberta opracowanymi na kwartet smyczkowy i głos Sandrine Pio. Od razu mam chęć zapytać: Jak wiele dobrych transkrypcji muzyki fortepianowej na kwartet smyczkowy znasz? Niewiele? więc zbiór tych utworów nie poszerzy się, myślę, mhm. po wysłuchaniu tej płyty, którą traktuję jako sympatyczną ciekawostkę ale z wieloma zastrzeżeniami. I może, żeby nie zaczynać od kwartetu, który jest łatwym celem krytyki, zacząłbym od Sandrine Pio, której głos niezwykle lubię, zwłaszcza we francuskiej muzyce barokowej, ale także późniejszej. Natomiast, kiedy sięgnęła po Schuberta i to jeszcze nie mając oparcia w fortepianie, który by pomógł prowadzić frazę i odnaleźć prawdziwy charakter tej muzyki, to dała się porwać wydaje mi się naturalnej dla niej francuskiej retoryce i to gdzieś zwłaszcza w wolniejszych utworach w stronę barokowego lamentu, więc jest to odczytanie Schuberta od Schuberta niezwykle dalekie. Mogę sobie wyobrazić, że ten wyimaginowany kwintet prezentowany gdzieś w chateau przy świecach podczas letniego festiwalu późnym wieczorem może robić wielkie wrażenie, bo to jest bardzo nastrojowe, natomiast jest niezwykle dalekie od ducha muzyki Franciszka Schuberta, a Mam nadzieję, że nikogo nie obrażę mówiąc to, ale ma się poczucie, że ta partia fortepianu tak często lekka wyrafinowana i tak przemyślana przez Schuberta, przełożona na kwartet smyczkowy chwilami brzmi po prostu dość śmiesznie. No i tutaj pojawia się to najważniejsze pytanie, jaka jest rola kwartetu Psofos? Czy to jest zespół, który akompaniuje, czy który towarzyszy, który kreuje nastrój tego albumu? To jest wyimaginowany kwintet, więc ma się poczucie, że cały czas muzycy starali się stanowić pięć uzupełniających się głosów. I w tym sensie to wychodzi. Dlatego mówię, że przy świecach gdzieś w szato późnym wieczorem można by tego z wielką przyjemnością posłuchać. Natomiast jeżeli ktoś poszukuje przeżycia pieśni Schuberta i to w większości pieśni dość znanych, mhm. bądź bardzo znanych, to może być tak negatywnie zaskoczony tym albumem jako dziełem niezupełnie koniecznym. To znaczy, to mógł być fajny projekt koncertowy, a czy koniecznie trzeba było z niego robić album płytowy? Nie jestem pewien. Zwłaszcza, że płyt z pieśniami Schuberta jest jednak sporo i co więcej Prawda? cały czas się ukazują. Przejdźmy do drugiej pozycji, która pojawi się na rynku w przyszłym tygodniu, zatem u nas przedpremierowo, ale słuchamy jej już od jakiegoś czasu z ogromną przyjemnością. Samuel Hasselhorn, baryton i Amiel Buszakewicz. To są bohaterowie tego wydawnictwa. Wracamy teraz do wytwórni Harmonia Mundi, która kontynuuje swój cykl pieśniowy szubertowski, przygotowany z okazji 200. rocznicy śmierci kompozytora, która wypadnie w listopadzie 2028 roku. To od razu przypomnę pierwsze części tego cyklu to Piękna Młynarka, rok 1823, Licht und Schatten, rok 1825, no i teraz Hoffnung, rok 1829. Czyli nadzieja. Tak, no właśnie. Nadzieja. Po niemiecku, Hoffnung jest wieczna. Tak rozpoczynają komentarz do płyty sami artyści. I to ma być pozytywna płyta, to znaczy może bardziej beztroska od tych poprzednich. Czy album w takim razie portretuje te nieliczne, szczęśliwe chwile w życiu kompozytora? Mam takie wrażenie. A mówiąc szczerze nie zadumałem się nad losem kompozytora słuchając tej płyty, tylko zachwyciłem się tym, jak śpiewa Samuel Hasselhorn i jak świetnie dialoguje ze znakomitym pianistą, jakim jest Tamiel Buszakewicz. To jest dla mnie zjawiskowe i co ważne, świeże, bardzo młode i bardzo jasne, jeśli idzie o sposób interpretacji, sposób prowadzenia głosu, odczytanie pieśni Schuberta. Można się wsłuchać w to, jak między rejestrami niesamowicie Hasselhorn płynnie, lekko i przekonująco, jeśli idzie o kontekst interpretacyjny, potrafi przechodzić. Piękna, piękna, piękna płyta. Sami artyści mówią, że ten album różni się od poprzednich serii tej szubertowskiej, Schubert 200, bo jest właśnie taki pozytywny, bo Trochę opowiada o tym, co kompozytor robił wówczas, podróżował po Austrii w 1825 roku. Rok później być może był to jego najszczęśliwszy okres, kiedy jego twórczość była doceniana, nawiązał także kontakt z wydawnictwem. Czy w tych pieśniach, które się tutaj pojawiają, odnajdujesz tę radość? Zdecydowanie. Jest motorycznie, radośnie, majorowo w hmm. większości, bo nie, nie we wszystkich oczywiście utworach, ale też w intencji wykonawców. To znaczy postawili sobie pewne zadanie, postawili sobie tezę, że opowiadają o Schubercie radosnym i taki duch wiosny, bardzo szeroko pojętej, towarzyszy wszystkim interpretacjom obecnym na tym albumie. Cechą szczególną w ogóle pracy Hasselhorna z Buszakiewicem jest to, że oni idą rok po roku, czyli niejako dokumentują 200 lat później to jak powstawały pieśni Franciszka Schuberta. I to daje nam albumy ułożone wedle zupełnie innego pomysłu niż większość, które znamy, bo z reguły klucz jest albo poetycki, albo nastrojowy, a tutaj mamy datę jako punkt odniesienia. To znaczy przeżywajmy świat pieśni Schuberta razem z Schubertem rok po roku. To jest świetny pomysł. Tak, ale oczywiście cała ta seria jest troszeczkę taka słodko-gorzka, ale myślę, że takie było założenie również samych artystów. No ale całe szczęście pojawiła się w niej też nadzieja obok światła i cienia. A jeśli chodzi o samego solistę, masz jakieś swoje skojarzenia, jeśli chodzi o jego głos? Oczywiście siłą rzeczy porównujemy z Gerhaerem i to młodym Gerhaerem Samuela Hasselhorna, ale... To jest tak, że ja wszystkich teraz porównuję, jeśli idzie o mm -hmm. niemieckie i z nim, i z Fid Dietrichem Fischerem Diskałem, bo to jest naturalne. Siłą rzeczy to jest nowa jakość, nowa osobowość. Nie wartościowałbym, czy lepsza, czy gorsza od tych wyżej wspomnianych śpiewaków. Jest to po prostu bardzo młodzieńcze śpiewanie, bardzo bliskie przez to też Schubertowi, który był młodym człowiekiem, pisząc te utwory. Niesamowita charyzma i wielka kultura słowa, co dzisiaj nie jest tak częste u śpiewaków. To znaczy, że nie tylko to jest czysto dykcyjnie, ale jest z takim wmyśleniem się głęboko w poetycką frazę. Nie ma tej, rzekłbym, egzaltacji podmiotu lirycznego, który zachwycał Christiana Gerhaera. Nie ma takiej siły głosu, jak to jest w przypadku Dietricha Fischera Diskała. No właśnie, jak mówię, takie pieśni naszych czasów w odczytaniu młodego śpiewaka na zakończenie tej płyty pojawia się utwór Ojciec z dzieckiem, Der Vater mit dem Kind portret ojca trzymającego dziecko i układającego je do snu artyści powiadają, że to jest ta nadzieja również która pojawia się na samo zakończenie tej płyty, piszą tak miejmy nadzieję, że słońce, które zainspirowało te melodie zaświeci nad naszymi słuchaczami poetycko bardzo się to kończy nie zawsze trzeba czytać książeczki do końca, żeby zachwycić się e, nagraniem, a zachwycać się jeszcze. Aleksander Laskowski, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Quäl, doch glatt und hell, dass ich verklärt im zartem Tau, mein zitternd die in dir erschaul. O Blume, kann ich ruhig sein, wenn sich dein Bild in mir bespiegelt? Mich bald zurück bald befriedet ruscht, streb ich auf mit ihrem Lauf und wie mit schlachtendem Du fühlst, du kannst dich nie zu mir erheben, doch freundlich soll mein Blütenstern auf Dwie płyty z pieśniami Franciszka Schuberta, Quintet Imaginaire, Sandin Pio i Quartet Psophos, album wytwórni Alfa, oraz Hoffnung, Samuel Hasselhorn i Amiel Buszakiewicz, płyta harmonii Mundi. Uściupka. dzień dobry. Dzień dobry. Dziś Jan Sebastian Bach, koncerty klawesynowe La Petite Bond pod dyrekcją Sigiswalda Keikena. Tom drugi, równie istotny podtytuł, wersje oryginalne i adaptacje. Panie Mateuszu, zacznijmy od pryncypiów. Jakie utwory znalazły się na płycie? Co z czego i dlaczego? Czyli typowe pytania, jeśli chodzi o bachowskie historie. To jest oczywiście pytanie, na które nie do końca zawsze mamy odpowiedzi, dlatego że w tych wszystkich transkrypcjach, adaptacjach, których Bach dokonywał, sporo jest zagadek do dzisiaj nierozwiązanych. No ale powiedzmy, mamy do czynienia na tej płycie z trzema koncertami klawesynowymi i jednym koncertem skrzypcowym, który oryginalnie był prawdopodobnie koncertem klawesynowym. Więc powiedzmy, że dostajemy więcej niż tytuł obiecuje. Mamy koncert Demol, bardzo znany, który często bywa porównywany z koncertem Grosso Mogul Vivaldiego, z uwagi na swój rozmach, na swoją potęgę i tak dalej. No zresztą skrajne części tego koncertu są de facto aranżacjami symfonii, które prowadziły do kantat bardzo uroczystych i bardzo pięknych i wysmakowanych. Koncert F-Moll, którego geneza sięga zaginionego koncertu skrzypcowego G-Moll, no właśnie, tak jak wspomniałem, mamy koncert skrzypcowy Edur, który z kolei jest prawdopodobnie był oryginalnie koncertem klawesynowym D-dur, skomponowanym jeszcze w Kytchen. No i na finał mamy koncert g który jest aranżacją też koncertu skrzypcowego, z kolei Amol. W związku z czym, no, można powiedzieć, jest w tym sporo zamieszania, no ale koniec końców to, myślę, naszego słuchacza nie musi tak bardzo interesować. Te wszystkie dociekania muzykologiczno-archiwalne, z którego utworu co się wzięło, dlatego, że jesteśmy Byliśmy dobrze osłuchani z tymi dziełami, jest tutaj szereg znanych każdemu Melowanowi na pamięć fragmentów, no i oczywiście interesuje nas, jak sądzę przede wszystkim, to jak to brzmi. Dzisiaj, jak wiemy, te utwory wykonywane są już przez różne składy, grane są przez różne instrumenty. La bond to jest właśnie taka mała gromadka. Znamy ten zespół przecież doskonale od lat. Keiken pozostaje dość konsekwentny, jeśli chodzi o granie Bacha, czyli redukuje liczbę muzyków do minimum. No ale jakie są tego konsekwencje? No właśnie, bo pan bardzo słusznie powiedział, że my ten zespół znamy od dawna i tę praktykę znamy od dawna. Co więcej, my jesteśmy już na zupełnie innym etapie niż był Kejken wiele, wiele lat temu. La Petite Band została założona w roku 1972. To były czasy, kiedy wciąż jeszcze przecierano szlaki wykonawstwa historycznego. Granie w obsadzie, jeden instrument, czy jeden głos na daną partię, mówmy precyzyjnie, bo to jest przecież praktyka, która tyczy się także utworów wokalno-instrumentalnych. Dziś jest już praktyką dobrze znaną, wtedy była praktyką nowatorską. Co więcej, my można powiedzieć, widzieliśmy taki pewien łuk, który ta praktyka zakreśla w fonografii. To znaczy mieliśmy nagrania, które były pionierskie, takie, które później osiągnęły w tej praktyce pewien szczyt i można powiedzieć, że stały się jedną z opcji wcale niekoniecznie najlepszą i pojawiły się dyskusje już nie oczywiście ze strony, powiedzmy, konserwatywno-filharmonicznej, tylko ze strony samych muzyków parających się wykonawstwem historycznym, czy zawsze na pewno jest to dobra droga. No i teraz tak, Kejken y, ma tutaj mocny argument, który zresztą jest no, sprawą kluczową w tych koncertach. To znaczy to, że jeżeli stosujemy dużą obsadę, no, powiedzmy tutti, to ten klawesyn nam się chowa. No i teraz jak sobie można poradzić z tym problemem? No można sobie radzić w ten sposób, że w przypadku nagrań można klawesyn podbić odpowiednio. No, zbliżyć do niego mikrofony, przy masteringu po prostu go wzmocnić, jego brzmienie. Takie nagrania mamy, w których ten klawesyn jest troszkę, że tak powiem, amplifikowany. To są nagrania Trevora Pinoka z English Consort, to jest jedno z nagrań, to na Kopmana z jego zespołem z Amsterdamu. No i po prostu przyzwyczaiły nam się uszy do takiej praktyki. Ale jak bardzo dużym wyzwaniem jest osiągnięcie tej równowagi, to pokazują nawet takie klasyki jak nagranie Gustawa Leonarda z Concentus Musicus win z Herbertem Tachezim przy klawesynie, gdzie mimo zastosowania bardzo małego zespołu i tak się ten klawesyn chowa pod smyczkami. W związku z czym ten argument Keikena o tym, że no stosujemy jeden głos z uwagi na to, że w innym wypadku mielibyśmy klawesyn przykryty, no jest takim argumentem powiedziałbym nie dzisiejszym już, dlatego że wiadomo, że w fonografii nauczono się to obchodzić i Da się po prostu grać w taki sposób, żeby nie trzeba było koniecznie jednego muzyka na daną partię wyznaczać, aby ten klawesyn jednak nam się w jakiś sposób przebił. No ale w tym wypadku to chyba nie jest tylko kwestia samej akustyki i wyboru techniki nagrania, ale bardziej koncepcji filozoficznej czy też estetycznej z Keikena, który no, przecież należy do tego stronnictwa powiedziałbym już tak pojedynczej obsady i jest temu wierny od lat. Pytanie tylko, czy w sposób satysfakcjonujący realizuje te założenia, bo znamy nagrania fantastyczne tej muzyki w takim właśnie składzie. Zgadza się i zadaje pan najtrafniejsze pytanie tutaj możliwe. To znaczy ja miałem poczucie, kiedy tę płytę włączyłem od samego początku, że coś mi nie gra. Bardzo. I to na wielu poziomach. Pierwszą rzeczą, która uderza w uszy i która nie gra jest to, że po prostu nie do końca dobrze stroją skrzypce. Pamiętajmy, że przy tej obsadzie my słyszymy każdego muzyka. My słyszymy wszystkie jego najmniejsze potknięcia, wszystkie jego najmniejsze problemy. Należy pamiętać, że nagranie zostało dokonane z Kejkenem, który ma 80... No, w chwili nagrania miał 81 lat, 82 lata ma w tym roku. Tak, gra partię solową w koncercie e. Edur. Dokładnie. Do tego to dojdziemy za moment, bo tam nie stroją pewne rzeczy już od samego początku. Oczywiście to jest muzyk leciwy i ja nie chcę, jak sądzę, nie chciałbym tutaj go w jakiś sposób piętnować za ten wiek. Tylko, panie Jacku, myśmy niedawno rozmawiali o Imogen Cooper która mocno po 70 nagrywała trzy ostatnie sonaty Beethovena i zrobiła to w sposób taki, że naprawdę większość młodych muzyków może się od niej uczyć i to pod każdym względem. A żaden chyba muzyk nie chciałby usłyszeć, że no fajnie, że jeszcze gra, prawda? To nie jest komplement, który artysta chce otrzymać. W związku z czym trzeba mierzyć siły na zamiary i mam poczucie, że tutaj nie do końca się to udało. To znaczy te problemy z intonacją, problemy z precyzją rytmiczną, problemy z jakimś takim włączeniem się, w tę tkankę bardzo niełatwą, prawda, w której na każdym muzyku spoczywa 100% odpowiedzialności, aby jego partia dobrze łączyła się z pozostałymi. No tutaj to po prostu nie wyszło. No i teraz tak, oczywiście możemy skupić uwagę bardziej na klawesynie, dlatego, że w przypadku tych trzech koncertów klawesynowych mamy dwóch klawesynistów, Mario Sarekia i Siutiu Rian. Oboje są świetni i bardzo przyjemnie się ich słucha, aczkolwiek mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo energii w nich, żeby się wyrwać do przodu, żeby trochę ta muzyka szła naprzód, tymczasem kierujący muzycznie tym wykonaniem Kejken bardzo ich wszystkich spowalnia. To znaczy, nie chodzi mi o to, że spowalnia go jego gra, ale jego koncepcja taka jest. My znamy jego wcześniejsze płyty i wiemy, że to nie jest muzyk, który korzystałby z tej obsady bardzo specyficznej, tego sposobu grania do tego, żeby dać nam taki giętki, elastyczny, pełen energii obraz tej muzyki, tylko raczej bym powiedział taki zamyślony, refleksyjny, stateczny. Uderzyło mnie absolutnie, że na przykład początek koncertu klawesynowego F-moll jest grany niemal tak wolno, jak na starych nagraniach z lat 50., w których mamy do czynienia z orkiestrą symfoniczną i fortepianem. To znaczy to jest zadziwiające, że raptem kilku muzyków gra po prostu rytmem i pulsem charakterystycznym dla 80-osobowego składu, w którym no, trudno jest osiągnąć takie tempo. Wystarczy zderzyć to nagranie z tym, którego dokonała na przykład dla rezonansa z Fabio Boniccioni, to parę lat temu już w 2018 roku ukazało się to nagranie, żeby zobaczyć, jak kompletnie inną energię można uzyskać grając takim niewielkim składem. To jest zaskakujące. No, a pan wspomniał o koncercie z Edur. I powiedzieć, że to jest najsłabszy moment tej płyty, to jest nic nie powiedzieć, bo mamy tutaj do czynienia z tak dużymi problemami po stronie solisty, którym jest kejken, że budzi to zastanowienie, czy w ogóle powinno się ukazywać takie nagranie na, na płycie, bo gdyby oczywiście jeszcze to było nagranie live, no można byłoby powiedzieć, że jest to rejestracja koncertu, no po prostu tutaj się różne rzeczy dzieją. Natomiast, że w przypadku nagrywania studyjnego, gdzie mamy do czynienia z możliwością poprawiania pewnych rzeczy, no puszczono tak e, ogromne błędy intonacyjne, tak nieprecyzyjne granie i takie ja bym powiedział, no też bez przekonania, no to jest zaskakujące. Więc jak mówię, przy pełnym szacunku do ogromnego dorobku Kejkena. Słuchało mi się tego bardzo, bardzo trudno i z dużą przykrością, dlatego, że to jest zasłużony muzyk, którego wkład w wykonawstwo historyczne jest nieoceniony. I nie wiem, czy nie lepiej by było, gdyby w przypadku rejestracji, których się teraz dokonuje, tej partii solowej nie oddać po prostu, no tak jak zostały oddane te partie klawesynowe innym muzykom, którzy mają wciąż jeszcze tę energię w sobie, aby to zrealizować po prostu. No i tutaj niestety z panem się zgadzam. Pytanie, dlaczego akurat zdecydowano się jednak opublikować tę wersję na płycie, pozostaje otwarte. Natomiast byśmy skończyli pozytywnie, to myślę, że jest dużo takich pięknych fragmentów w grze tych klawesynistów, którzy pojawiają się w tych koncertach i to jest chyba największa wartość tej płyty. Proszę zwrócić na nich uwagę. Oczywiście, ja się z panem absolutnie zgadzam i ich, ich gra jest bardzo interesująca. Jak mówię... Trochę narzekałem na kontekst, w którym ta gra się pojawia, ale to jest do docenienia. Natomiast są także fragmenty, które są absolutnie pociągające i przyciągające uwagę, które nie tyleż dotyczą może klawesynistów, co pozostałych członków zespołu. I to są momenty fascynujące. Mam na myśli na przykład Largo z koncertu F-Moll, które jest takim królestwem naturalizmu, jakiejś fizjologii dźwięku, jakiegoś takiego bardzo fizycznego grania. To jest fascynujące. Tego posłuchać i jest to pięknie zagrane largo. Natomiast jakby w kategoriach wykonawstwa historycznego to jest absolutnie przekonujące. Także tak oczywiście na tej płycie są świetne momenty, natomiast one są przerywane okropnymi kwadransami i to jest największa wada tej płyty. To znaczy dla mnie ten album trochę zadziałał jak taki filtr po którym włączyłem sobie wydane w zeszłym roku zupełnie współczesne wykonanie Beatrice Rany z Amsterdam Sinfonietą, gdzie oczywiście Rana gra na współczesnym fortepianie i nie mogłem się nadziwić jak piękna to jest muzyka. Mateusz Ciupka, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jan Sebastian Bach. Koncerty klawesynowe, część druga. Soliści Bound, Sigiswald Keiken, Nowy album firmy Akcent. W programie Drugim Polskiego Radia słuchają Państwo Putomani. Pawa Szczecińska. Dzień dobry. Ksenia Sidorowa, Akordeon, Estońska orkiestra festiwalowa i pawo Jerwi. Anegdota na początek. Ksenia Sidorowa z rozbawieniem wspomina początek swojej muzycznej współpracy z Pawo Jerwim. Mówi tak: nieco ponad 10 lat temu odebrałem telefon około 23 z numeru, którego nie znałam. Niski głos powiedział cześć, tu pawo. Słyszałem, jak grasz koncert Elki Natura. Chcesz go zagrać ze mną, ona za nie mówiła, odpowiedziała tak, oczywiście, na co on zapisz datę. Ona zapisała do zobaczenia w parnawie. Artystka odpowiedziała: Jasne, do zobaczenia. I tak ta historia się rozpoczęła. No to prawda, to prawda, tak ta historia się rozpoczęła, a chodzi o współpracę dwojga bardzo wybitnych muzyków, Pawo Jerwin no to jest nazwisko, które chyba każdy szanujący się meloman muzyki zwanej potocznie klasyczną zna, a Ksenia Sidorowa jest wybitną akordeonistką łotewską. Grała też bodajże jako pierwsza, łotewska solistka na festiwalu promenadowym w Londynie, na Promsach. I faktem jest, że zaczęła współpracę z Paweł Jerwin na jego festiwalu. Ta nazwa po estońsku nazywa się Parnu. Parnawa po polsku, Parnu. Festiwal w Parnu. Polska muzyka nowa stoi akordeonem, jak wiemy, bo opowiadasz często o nowych nagraniach i nowych płytach. A estońska? O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Bo ta płyta została tak zakomponowana, by mogła się podobać nie tylko miłośnikom akordeonu i akordeonistom, ale by mogła się podobać każdemu. Bo Ksenia Sidorowa we wszystkich trzech kompozycjach, a mamy tutaj Prophecy, czyli proroctwo, koncert Erkis Ventura, mamy suite tańców tonu korwica i mamy w końcu opracowanie na akordeon i orkiestra, a także vibrafon krótkiego utworu Peterisa Wasksa. Więc we wszystkich tych trzech kompozycjach akordeon właściwie jest kameleonem, który się gdzieś przepoczwarza i wtapia w brzmienia orkiestry. Tego określenia kameleon akordeon jako kameleon. Ksenia Sidorowa używa w odniesieniu do pierwszego utworu na tej płycie, czyli do proroctwa Erki Sventura, utworu, który połączył ją z Paweł Jerwim. No i jak sama mówi, nie został dla niej napisany, ale stał się jej takim talizmanem, amuletem szczęścia. Tak, no bo to jest wspaniały utwór. On został napisany w 2007 roku. Ksenia miała wtedy lat 19, była młodziutka i został napisany na akordeon guzikowy. I właśnie artystka też wspomina w książeczce dołączonej do płyty, że to jest tak trudna partia na jej akordeon, właśnie dlatego, że napisana została na akordeon guzikowy. Tymczasem ona gra na akordeonie klawiszowym, czyli po lewej stronie ma klawisza, po prawej stronie ma guziki. To jest zupełnie inna technika gry i musiała się po prostu nauczyć wykonywania tego utworu, ale warto było, bo jest to fantastyczna muzyka. Akordeon wtapia się i jak kameleon naśladuje brzmienie wielu instrumentów orkiestry, bo to jest i klarnet, i flet, i fagot, i smyczki, z którym akordeon często wchodzi w dialogi i tworzy zupełnie nową mhm. brzmieniową jakość. Właściwie gdyby ktoś chciał posłuchać tego utworu nie wiedząc, że gra akordeon, to może nie od razu mógłby się zorientować, że to jest akordeon. Ale to na tym polega specyfika tych estońskich utworów? czy one, no powiedzmy tak już dość ogólnie różnią się od tego, co powstaje w Polsce? Tak, no to nie są utwory, które zostały skomponowane po to, by akordeon mógł się popisywać. One zostały skomponowane po to, by pięknie współgrać z orkiestrą. Uh -huh. Tam są oczywiście bardzo trudne różne ich chwyty, i, i melodie, i frazy, ale nie chodzi o tę trudność taką popisową, tylko o kolorystyczne stopienie. Zresztą spośród trzech utworów na płycie tylko jeden został napisany specjalnie dla Ksenii Sidorowej. To jest środkowy utwór, tańce, tonu Korwica i on miał premierę na festiwalu w Parnu w 2024 roku. Ale ja myślę, że ta płyta powstała również po to, by w bardzo mądry i skuteczny sposób promować na świecie muzykę małych narodów Estonii i Łotwy i dyrektor festiwalu w Parnu, czyli Pawo Jervi, występuje na zdjęciu dołączonym do płyty w takiej pięknej koszulce z ogromnym sercem, na którym napisane jest Świat spotyka się w Parnu, bo rzeczywiście Pawo Jerwi powołał do istnienia estońską orkiestrę festiwalową po to, by mm -hmm. grała w Parnu. Po drugie, tam spotykają się najlepsi muzycy estońscy z najlepszymi instrumentalistami z różnych stron świata, no, z Europy i z Ameryki przede wszystkim. I chodzi o to, żeby ta współpraca między i muzykami, i kompozytorami była naturalna, to znaczy w spotkaniu, nie narzucona odgórnie. I tak jest pomysł Pawo Jerwiego, Pawo dyrygenta, który po prostu promuje fantastycznie w bardzo mądry sposób muzykę własnego kraju na świecie. I ta płyta jest idealnym tego przykładem. I to nie jest tak, że album, powiedzmy może, przynajmniej ja tak go odebrałem wyłącznie dla miłośników muzyki nowej i muzyki współczesnej, bo ten akordeon z orkiestrą brzmi tak atrakcyjnie, że naprawdę to jest repertuar powiedziałbym filharmoniczny. No zdecydowanie, przy czym no, mamy też różnicę, bo inny jest utwór Erki Ventura. Inne, inne są tańce. Jest, inne mhm. są tańce skomponowane przez Tonu Korwica. To jest kompozytor, który dekadę temu wydał płytę w ECM-ie. Więc on komponuje utwory, które kierowane są do zupełnie innej publiczności, niż na przykład Erkis Ventura. Erkis Ventura muzykę mieliśmy na festiwalu Warszawska Jesień. To są troszeczkę inne sceny, ale one wszystkie są bardzo atrakcyjne. Wszystkie łączy akordeon. Wszystkie łączy akordeon. Nie wszystkie bo ostatni utwór łotewskiego kompozytora Peterisa Wasksa wcale nie został skomponowany na akordeon. Jest z kolei dowodem na to, że Ksenia Sidorowa, koncentrując na całym świecie, chce promować muzykę łotewską i poprosiła angielskiego dyrygenta i aranżera, z którym od dawna współpracuje, George'a Mortona, by Jeden z utworów Peterisa Wasksa opracował dla niej na akordeon i Vibrafon i i, wibrafon orkiestrę, i, orkiestrę. I to jest właśnie utwór, który wieńczy tę płytę. Nazywa się Owoc Ciszy i w oryginale skomponowany został w 2013 roku na chór i fortepian. Więc to jest zupełnie e, inny skład, a jednak no, fantastycznie brzmi na akordeon wibrafon, Co wybieramy? I no właśnie ten utwór ostatni proponuję. On Świetnie. jest przepiękny. On gra takimi jasnymi, ciemnymi kolorami, które się przenikają. Piękny. Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję. Dziękuję. Cenia Sidorowa, akordeon, estońska orkiestra festiwalowa i Pawo Jerwi. Album firmy Alfa nosi tytuł Prophecy od tytułu kompozycji Erki Sventura. I jeszcze jedna pozycja w dzisiejszym programie, o której już za chwilę opowiedzą Monika Kopcik i jej gość. Zapraszam. Szymon Nering jest gościem płytomanii. Dzień dobry. Dzień dobry. Łączymy się, żeby porozmawiać o Pana najnowszej płycie. Na albumie nagranym dla Rubicon Classics nagrał Pan razem z Marin Alsop i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia czwartą symfonię, symfonię koncertującą Karola Szymanowskiego i wybór mazurków z opusu 50. W jednym z wywiadów Marin Alsop mówiła o Szymanowskim, że jego muzyka to hybryda, w której impresjonizm spotyka się z romantyzmem XX wieku. Czy zgodziłby się pan z takim ujęciem, jakie zaproponowała Marin Alsop, czy właśnie ten okres narodowy, czy podhalański Szymanowskiego przeczy takiemu ujęciu, że to jest tylko romantyk, czy tylko impresjonista? Na pewno jest w tym dużo prawdy, co powiedziała Malina ale nawet osobiście byłoby mi trudno zdefiniować, dlaczego tak jest, ale najważniejszy w muzyce Karola Szymanowskiego jest ten indywidualny język harmoniczny, oczywiście również wraz z folklorem podhalańskim, który tam pełni istotną rolę, ale wydaje mi się, że jest tam jeszcze coś więcej no, muzycznego i pozamuzycznego, co jest ponad tym wszystkim, tą hybrydowością jego muzyki czy folklorem. To jest ten taki język, którego nie da się podrobić i który jest autentyczny i, i który jest e, niezwykle nośny. Ten repertuar zresztą też Państwo wykonywaliście wspólnie w marcu ubiegłego roku w Brukseli na Clara Festival. Jak taka współpraca wpływa na to, jak później realizuje się wspólnie nagranie z NOSPR i z Marin Alsop? Pracowaliśmy około tygodnia wspólnie, co jest mhm. i tak luksusem, bo czasem zdarza się, że zupełnie bez próby trzeba robić nagranie i na to nagranie jest jeden dzień. Ja myślę, że tutaj były stosunkowo luksusowe warunki, ale to nigdy nie jest albo w każdym razie zazwyczaj nie jest y, taka sytuacja, że znamy się y, latami i, i mamy jakiś wypracowany wspólny język muzyczny, natomiast po pierwsze muzycy orkiestry w Katowicach znają ten utwór świetnie i czują muzykę Szymanowskiego, a poza tym mają to zgranie, które jest potrzebne w tak ogromnym utworze z tak skomplikowaną orkiestracją. Właśnie to zgranie myślę, że ułatwia nieprawdopodobnie pracę, tak, że można się skupić rzeczywiście na detalach i na pewnej energii, która jest potrzebna w wykonaniu tego utworu, a nie na samym zgraniu składu. Wydaje mi się, że orkiestra zagrała naprawdę fenomenalnie. Znam różne nagrania tej symfonii i to nam nie robi ogromne wrażenie od strony tej orkiestrowej. I wydaje mi się, że ta praca z Marin Alsop dodała takiego szwungu i energii w, w tej ostatniej fazie właśnie nagraniowej. I nagrywaliśmy dużymi fragmentami albo całymi częściami albo, albo również fragmenty pochodzą z nagrania koncertowego w związku z czym ta energia wykonania live jest zachowana, to jest dla mnie zawsze bardzo ważne zresztą mazurki nagrywałem podobnie yy, wyłącznie całościami grając i później ewentualnie wybierając te rzeczy, które były lepsze. Ale bez takiej pracy, tak po takcie, bo jakoś w każdym razie dla mnie przy takiej pracy gubi się trochę poczucie całości i sensu muzycznego. Pan wybrał 10 spośród 20 Mazurków z op. 50. Kompiluje pan taki autorski układ, nie zachowuje ściśle tej kolejności, którą nadał im kompozytor, chociaż zachował pan kolejność pierwszych czterech, tych dedykowanych Arturowi Rubinsteinowi. Czy to jest też taki układ w kierunku tego pianisty? Kieruję się w tym momencie przede wszystkim tym, co, że, który utwór rzeczywiście gdzieś tam blisko w moim sercu rezonuje, a który trochę dalej. I staram się, jeśli dokonuję jakiegoś nagrania, wybierać tylko rzeczy, które naprawdę... Są mi bliskie. Jeśli chodzi o, o dobór tych mazurków, miałem takie doświadczenia koncertowe, że w takiej kolejności one mają jakiś swój może nowy sens. W każdym razie są pogrupowane w taki dosyć oczywisty sposób, wolny, szybki, wolny, szybki, tak jak to zawsze w cyklach mazurkowych bywało, ale rzeczywiście... Inaczej je dobrałem w sensie kolejności niż one są w cyklu Opus 50, bo też byłem tak bardzo przekonany do, do tych właśnie utworów, a może nie miałem tak przekonywającego pomysłu w, w, w innych miniaturach, więc, więc stąd wybór tylko 10. Ta selekcja nastąpiła już po nagraniu, czy pan podejmował się nagrania tylko konkretnych mazurków, które właśnie chciał pan zarejestrować? Tylko w, w, nagrywałem te 10, być może jeszcze, już teraz nie pamiętam, ale być może mhm. jeszcze jakieś nagrywałem, natomiast nie nagrywałem całego opusu. Ale oczywiście znam te wszystkie mazurki, podchodziłem do wyboru już dłuższy czas temu, właśnie patrząc na to, co najbliższe będzie mojemu stylowi gry, czy, czy, czy no, mojej wyobraźni, a później to jakoś dojrzewało we mnie właściwie latami i, i, i dopiero nagrałem no, te 10 wydawało mi się, powiedzmy, dostatecznie dobrych, żeby, żeby umieścić je na płycie na płycie jest też Mazurek numer 13. To jest ten, którego nagranie w interpretacji samego Szymanowskiego zachowało się. Nagranie bodaj z początku lat 30. Mam pytanie, czy miał pan pokusę, żeby słuchać tego wykonania, czy raczej to jest coś niepożądanego podczas pracy nad płytą? Muszę przyznać, że mnie pani zaskoczyła i nie wiedziałem, że jest takie nagranie i na pewno posłucham. Choć sam Szymanowski dystansował się od swoich umiejętności pianistycznych, więc można to traktować oczywiście w kategoriach ciekawostki czy cymelium archiwalnego. Natomiast no nie, na pewno nie jest to niewskazane, żeby słuchać nagrań. Szymanowski jest tak bardzo dokładny w swoim zapisie, tak wiele wskazówek daje właściwie do tego stopnia, że czasem one są ze sobą sprzeczne momentami, ale jednak czytanie wnikliwe tekstu myślę, że kształtuje naszą interpretację. To jest taka, taka muzyka, gdzie mam wrażenie często nie trzeba wiele naddawać od siebie, bo tam jest tak bardzo wiele dane od kompozytora. Więc na tym się staram oczywiście skupiać, ale nagrania zawsze mogą być inspirujące i na pewno posłucham, zaraz zresztą to zrobię. Czy ma pan teraz plany, żeby zostać jeszcze przy repertuarze Karola Szymanowskiego, czy może zdradzić pan jakiś inny kierunek, w którym teraz podąża muzycznie? Mam nadzieję, że będziemy wykonywać tę symfonię jeszcze z Marin Alsop i są takie wstępne plany, ale nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć. Mm -hmm. um, natomiast oczywiście symfonię na pewno będę grał jeszcze w przyszłości i, i muzyka Szymanowskiego na, na pewno pozostanie mi bliska. Natomiast moim następnym projektem płytowym, który prawdopodobnie gdzieś w przyszłym roku będzie wychodził, to są sonaty Beethovena, trzy sonaty Beethovena, ale no, również nie będę na razie nic więcej mówił, bo mo może się ten plan zmienić, ale staram się grać różnorodny repertuar. No i właśnie trzy Sonaty na które od lat są mi również bardzo bliskie, zdecydowałem się nagrać na następny swój album, a jednocześnie wydaję konsekwentnie cykl utworów Fryderyka Chopina dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. I tutaj płyty się okazują rokrocznie. Regularnie. Nie dopytuję więc o szczegóły te betowenowskie. Będziemy czekać i wypatrywać tej płyty. A tymczasem zachęcamy do słuchania najnowszego albumu Szymona Neringa, poświęconego muzyce Karola Szymanowskiego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo dziękuję. Symfonia koncertująca Karola Szymanowskiego, Szymon Nering, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Marin Alsop, płyta firmy Rubikon. Bardzo dziękujemy Państwu za dziś. Monika Kopcik, Czeciński, Aleksander Laskowski, Mateusz Ciupka i Jacek Kawryluk. Płytomania powróci za tydzień o tej samej porze. Intezja Ukraińska w dwójce. W kościele prawosławnym rozpoczął się Wielki Tydzień. Wołody Mirzałenski poinformował, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym wniosek dotyczący wielkanocnego zawieszenia broni. Tymczasem w Nikopolu Rosja dziś rano dronem zaatakowała autobus miejski. Zginęły trzy osoby, a dwanaście zostało rannych. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Katarzyny Dąbrowskiej. Lubow Jakemczuk Wrona, koła Kiedy miasta już nie było, zaczęła się walka o cmentarz. A właśnie nadchodziła Wielkanoc i drewniane krzyże na świeżych grobach wypuściły swoje papierowe kwiaty czerwone, błękitne, żółte, sałatowe, pomarańczowe, malinowe. Weseli krewni nalewali sobie wódki, a zmarłym prosto do grobów. I oni stamtąd prosili jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, a krewni znów nalewali. Karnawał trwał. Trwał karnawał dopóki zięć nie zaczepił opotykacz obok grobu teściowej. A stary dziadek zapatrzył się w niebo i został bez nieba. Korpulentny mężczyzna uderzył kieliszkiem i rozbił nim ogrodzenie swojej żony. Drobne szkło upadło mu pod nogi, jak grat z burzowej chmury. Nastała wielkanoc i na grobie wronowej Anny Andriiwny stoi Wrona, nie pomnik. W cmentarnym gnieździe Kołowiczów, w którym spoczywa Maria Wiktoriwna, Pyłyp Wasylowicz i Mykoła Pyłypowicz, stoją koła BTR-u. Kim są dla mnie te koła i Wrona? Kim są? Już nie pamiętam.